Zorro, bo ja bym tak chciał przemielić taki jeden temat. Ale wie Pan, tak konkretnie. Na bogato. Jedziemy z tym koksem. Dobry wieczór, witamy serdecznie ponownie. E, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, ponieważ to będzie tak jakby część pierwsza spośród dwóch. Obydwie części poświęcone będą ogólnie e, Chinom Ludowym. Chinom Ludowym i idei China 20, 2025-2049, ale, ale także i y, sławnemu oborowi, który aktualnie nazywa się już inaczej, ponieważ to już nie jest One Belt, One Road, tylko po prostu Belt Road Initiative. A zacznę troszeczkę nietypowo, ponieważ no przyznam szczerze, wpatruję się w oczy generała, dokładnie podporucznika generała, byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa prezydenta Trumpa, pana Herberta Raymonda McMastera. Pan generał wydaje książkę. Napisał książkę, to jest druga jego książka. No tutaj muszę przyznać, że redakcja i wydawca sprawili się w sposób bardzo amerykański i na medal, ponieważ ponieważ zawarte są tutaj kluczowe słowa, którymi amerykański system uwielbia tak bardzo szafować, ale które trafiają też bezpośrednio do czytającego. Książka pana generała nosi, powiem, tytuł Pola bitewne. Walka w obronie wolnego świata. No, ta walka w obronie wolnego świata pięknie się przejawia. Pięknie tutaj podkreśla, o czym ta książka będzie z okładki patrzy na nas z marsową miną właśnie pan generał. Natomiast idąc po fragmentach rozdziałów, które już są opublikowane w internecie, dostajemy m.in. fragmenty wypowiedzi pana generała McMastera dotyczące Chin ludowych. I tak, pan generał wypowiada się na temat zachodnich liberalnych jakości życia, którzy Chińczycy, którzy Chińczycy widzą jako słabość no i oczywiście swojego stylu życia, który traktują oni jako, jako siłę. W kontekście, natomiast, w kontekście natomiast partii komunistycznej nie ma ona zamiaru liberalizować swojej ekonomii, ani w żaden sposób liberalizować formy, formy swojego rządzenia. Nie ma zamiaru grać według powszechnie akceptowanych zasad międzynarodowych, a w zamian za to planuje sabotować i w końcu zamienić je swoim własnym zestawem, który, swoim własnym zestawem, zestawem działań, który będzie służyć interesom Chin. Z jednej strony jest to typowo amerykański punkt widzenia, Szczególności, szczególnie w kontekście właśnie inicjatywy y, jednego pasa jednego, One Belt, One Road. Natomiast y, z drugiej strony no, trzeba przyznać, że pan generał McMaster ma tutaj rację. Ponieważ no, Amerykanie również y, myślę, że trochę za późno zauważyli, y, że Chińczycy no, robią ich jak chcą, prawda? No, przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na Wagę gatunkową samej osoby McMastera, który był w początkowym okresie prezydentury Trumpa, jego bliskim doradcą i tak naprawdę jego pilotem w sferach wojskowych w Pentagonie. Więc można go uznać z tych dwóch powodów łącznie jako rzecznika lobby obronnego, które stoi za wyborem Trumpa na prezydenta. No bo jakieś, jacyś ludzie z tego środowiska za nim wyraźnie stoją i on te afiliacje nawet podczas swojej kampanii wyborczej przez czterema laty podkreślał w tym swoim patriotyzmie, no że tak, że on weteranów bardzo wspiera, liczy na ich poparcie w wyborach, liczy na ich ideały no i na ich wizję przyszłości. To było dosyć znaczące. Wokół Trumpa kręcili się wojskowi. To nie znaczy, że jego wybrała wojskówka, ale to znaczy, że istotne postaci z tego kręgu nadają tam ton, czyli że Trump został wybrany nieprzypadkowo w tym kryzysowym czasie jako prezydent konfrontacji z Chinami. No i w tym szerszym kontekście geopolitycznym, gdzie w doktrynie amerykańskiej od sporych już kilku lat przeciwnik, konkurent numer jeden, nazywany na początku oględnie konkurentem, a ostatnio już niemal Wrogiem. To on jeszcze nie jest tak wprost sformułowane, ale jako główne zagrożenie światowe dla istniejącego porządku i w tym przywództwa międzynarodowego Stanów Zjednoczonych. Numer jeden to są Chiny i potem jest długo Nic i gdzieś tam Rosja się jeszcze tuła z Putinem, ale tylko jako istotny strategiczny sojusznik, zaplecze chińskie. I to jest prawda, jak się spojrzy na mapę Chiny bez przyjaźni ostatnio bardzo chucznie fetowanej z Rosją, na kontynencie eurazjatyckim mają tak naprawdę niewiele do powiedzenia, bo są zamknięci w swojej klatce, bez jedwabnego szlaku i przede wszystkim bez w łączności ze szerokim kontynentem euroazjatyckim, z dominującą na, na tym kontynencie na wschodzie rolą Rosji, Chiny po prostu nie mają szansy na osiągnięcie swojej dominacji światowej, do której dążą w tym planie mniej więcej w okolicach roku 2050. W kwestiach historycznych to nie jest wcale tak... Daleko w przyszłość jakby się mogło zdawać, bo to jest jedynie jedno pokolenie. Zaledwie jedno pokolenie wystarcza do dobicia do, do, do tej daty. Więc plan jest realny, jest realizowany przez Chińczyków. Oni go ostatnio, realizację jego przyspieszyli na wszystkich właściwie frontach, łącznie z tą, z tą z, z swoją rywalizacją światową, ideologiczną zwłaszcza z Amerykanami, czyli oddają swojej propagandzie Amerykanom pięknym za nadobne. Teraz to, co publikuje McMaster, to jest po prostu duża salwa w kierunku Chin i pokazanie prawdziwej twarzy do tej pory amerykańskiej, skrzętnie ukrywanej w mediach, że tak, jesteśmy przyjaciółmi, tutaj robimy wspólne interesy, podpisujemy nawet w grudniu na święta dyle stulecia podobno tymczasowe, tak, gospodarcze pakty, żeby nie było wojny handlowej. No ale no, prawda jaka jest, no każdy widzi teraz. Po tej, po tej publikacji tej książki, która znowu nieprzypadkowo ukazuje się w oparach Koronawirusa, bo no po prostu maski opadają. Przy okazji koronawirusa trzeba wspomnieć, że jeszcze w tle z ubiegłego tygodnia jest wielka inicjatywa światowa e, szefa dyplomacji amerykańskiej pana Majka Pompeo, który odbył turnę telefoniczne, zdalne, telekonferencyjne, między innymi w Europie ze sojusznikami natowskimi na czole z Niemcami i także na dalekim wschodzie z Japonią, wszystkich przekonując i upewniając się w jednoznacznym poparciu stanowiska amerykańskiego, które winą za światową pandemię koronawirusa obarcza Chiny. Całkiem jednoznacznie. Nie mówi wprost, że to oni tam w laboratorium tego wirusa opracowali, ale mówi, że bardzo nieudana akcja walki z tą pandemią u końca ubiegłego roku, czyli w grudniu, już doprowadziła do tej katastrofy, która świat ogarnęła obecnie. Chińczycy swoje dane ukrywali, mataczyli, nie pokazywali co się dzieje i okłamywali Światową Organizację Zdrowia, a Światowa Organizacja Zdrowia nazywana przez Amerykanów obecnie Chińską Organizacją Zdrowia, te kłamstwa dalej przekazywała do działania na cały świat, no i z tego powodu ta reszta świata opóźniła się z działaniami, no i kto jest winien? Chińczycy i Światowa Organizacja Zdrowia, no i Donald Trump przestał płacić składki do WHO, one są znaczące, bo to są trzy, to jest, one stanowią trzy czwarte budżetu WHO, dokładnie. Obecnie całkiem jednoznacznie to jest stanowisko Donalda Trumpa przedstawione na całym świecie wśród wszystkich sojuszników amerykańskich, w NATO, w Europie, w Niemczech, na Dalekim Wschodzie, w Japonii. W ubiegłym tygodniu Trumpie upewnił się, że sojusznicy, wszyscy będą powtarzali i będą stali przy narracji amerykańskiej obarczającej winą za nieszczęśliwy rozwój pandemii światowej koronawirusa. Pierwszy kraj, który ją przeżył, czyli Chiny, bo Chiny, jak wszystkim wiadomo, kłamały na temat statystyk, na temat rozwoju tej pandemii i swoje kłamstwa dalej przekazywały Światowej Organizacji Zdrowia, nazywanej przez Amerykanów Chińską Organizacją Zdrowia. No i Cały postępowy świat, kierując się tymi kłamstwami, za późno zareagował. Takie, takie, jest wytłumaczenie obecnie, na dzień dzisiejszy. No a Donald Trump, żeby to wszystko stało się jasne, obciął WHO finansowanie w wysokości około jednej czwartej całego budżetu. Więc no, Wszystkie, że tak powiem, przesłanki się zebrały, maski opadły, wszystkie złudzenia są, że tak powiem, pożegnaliśmy. Pompeo jest pewien, że ta narracja amerykańska wśród sojuszników europejskich będzie podtrzymana i Niemcy i Francuzi to mówią, między innymi znany z swoich sympatii chińskich. Prezydent Francji Macron na konferencjach prasowych kilkakrotnie powtórzył, no, że danym chińskim chyba no, nie, do dziennikarzy z takim uśmiechem chyba nie wierzycie w te wszystkie dane, bo one nie są do końca wiarygodne. <ścoughs> więc no, tutaj jest już to dawno przygotowane, a nie opinia publiczna także mniej więcej jest zorientowana, że te dane chińskie to nie, nie do końca są poszerne. No więc no cóż, no wiadomo, że jest konfrontacja, Chińczycy się wszystkiego wypierają, że mówimy prawdę i taka wielka tragedia, myśmy jej nie spowodowali. No, no już nie mówmy o tych tak zwanych teoriach spiskowych, które to laboratorium tego wirusa wypuściło. Tak? Bo o to też są spory. No ale przecież no, te sfałszowane dane otrzymane za pośrednictwem WHO są, no to już tych się nie, nie da wyprzeć. Tak. Mhm. No, tutaj natężenie, napięcie pomiędzy obydwiema stronami trwa tak naprawdę od, bardzo, od pewnego czasu, od kilkunastu lat. Z administracji, jeszcze za administracji Obamy Stany Zjednoczone dokonały tego pivotu, tego zwrotu na Pacyfik. Wiedząc dokładnie, gdzie leży przeciwnik, było to czasowo mniej więcej zgrane z, z zainicjowaniem właśnie przez przewodniczącego Xi całego planu, całego planu właśnie drogi i, i pasa. Czyli tej, tego połączenia, tego połączenia jedwabnego szlaku i jednocześnie pasa pereł po Oceanie Indyjskim i Morzu Śródziemnym. Więc no gdzieś tutaj rzeczywiście w tle jest Rosja, ale obydwie strony starają się przeciągnąć ją na własną siłę. No Putin rzeczywiście umiejętnie tutaj yy, żongluje wpływami, nie chce wejść bezpośrednio i zdecydowanie w sojusz z jedną ani z drugą stroną. Putin chciałby rozegrać zapewne swoją własną partię szachów której, która skończyłaby się tak, że świat zostałby tak naprawdę podzielony na trzy strefy. Natomiast no, Amerykanie woleliby jednak tego trzeciego w rozgrywce z Chinami nie mieć, no, bo ten trzeci tak naprawdę mógłby działać już we własnym interesie, mógłby wchodzić w ich własne strefy wpływów. No i co najważniejsze, no jednak, jednak 50 lat zimnej wojny jest wspomnieniem, którego tak łatwo nie można wyprzeć. No a co ciekawe, przez pewien czas, przez pewien czas podczas zimnej wojny zupełnie inaczej to wyglądało. Był moment, kiedy Amerykanie i Chińczycy tak naprawdę mieli o wiele lepsze relacje niż dla przykładu, Amerykanie i Rosjanie, prawda? Ponieważ w okresie przed, przed II wojną światową mieliśmy do czynienia w Chinach z wielką wojną domową. To była wojna pomiędzy, yy, pomiędzy komunistami, a pomiędzy, a pomiędzy nacjonalistami. Yy, wojna została tymczasowo powiedzmy zawieszona na czas okupacji japońskiej. Została wznowiona po pokonaniu Japończyków w 1945 roku No i w roku 1949 można powiedzieć, że komuniści wygrali, czyli Mao Zedong. Natomiast nacjonaliści, czyli Chiang Kai-shek zostali zepchnięci na Tajwan, czyli tą niepokorną, uznawaną przez niektóre kraje jeszcze za niepodległą, a przez Chiny za zbuntowaną prowincję, która tak naprawdę jest tutaj jednym z elementów gry politycznej. Chińczycy komuniści oczywiście chcieli. Bardzo nadgonić, nadgonić świat, jednocześnie pokazać tutaj, wyeksportować rewolucję, więc tutaj chociażby udział chiński w wojnie koreańskiej. Natomiast bardzo szybko rozpoczęły się tutaj sesje pomiędzy Chińczykami a Związkiem Radzieckim, ponieważ Chińczycy liczyli na równomierny, braterski, chociażby ze względu na wielkość i liczbę ludności, braterskie podejście. Natomiast Związek Radziecki za czasów Stalina no zdecydowanie, absolutnie chciał być liderem tego świata komunistycznego. Koniec i kropka. Doszło nawet, co nie jest takim bardzo, bardzo znanym faktem historycznym, doszło nawet w pewnym momencie na początku lat 60. do serii utarczek i bitew na granicy chińsko-rosyjskiej, które na szczęście nie przerodziły się. W głębszy, w głębszy konflikt zbrojny. Natomiast no, spowodowały, że pomiędzy dwoma krajami komunistycznymi tak naprawdę zaczęła, zaczęła trwać kolejna tak jakby zimna wojna. Oczywiście, <coughs> oczywiście wspólny przeciwnik, czyli Amerykanie w pewien sposób powodowali, że te dwa kraje, że Moskwa i Pekin również zbliżały się do siebie, co widać było chociażby podczas wojny wietnamskiej, kiedy zarówno Pekin słał statki, do, do, do, do, do Wietnamu Północnego, jak i Rosjanie, którzy słali chociażby modele kałasznikowa. W każdym razie zbliżenie chińsko-amerykańskie nastąpiło w latach 70. I zawdzięczamy je nie mniej, nie więcej, tylko Nixonowi i jego papieżowi dyplomacji Kissingerowi. Tak? Mowa tutaj o yy, sławnej ping-pongowej dyplomacji która no, największym osiągnięciem dla komunistów w tym moment, po, po, dzięki temu, było oficjalne uznanie ich za państwo, za spadkobiercę Chin, chi, chińskiego państwa przez stronę amerykańską. Amerykanie oczywiście przymknęli ze względów geopolitycznych, przymknęli tutaj oczy na wydarzenia sprzed, powiedzmy sprzed niedawna, czyli tak naprawdę całą zbrodniczą politykę wielkiego skoku, całą zbrodniczą politykę Mao Zedonga, która zakończyła się niszczeniem intelektualistów chińskich, a także, a także wielkim głodem. No, po śmierci Mao Zedonga Chiny przyjęły politykę zreformowania się i otwarcia. Rozpoczęła się ona w 1978 roku. Po drodze mieliśmy do czynienia jeszcze z brutalną masakrą na placu Tiananmen, protestujących przeciwko, przeciwko władzy, która jednak nie odbiła się na postrzeganiu Chin przez świat tak jak można by się spodziewać. Tutaj powiedzmy pewne rzeczy już zostały przedefiniowane. Owszem, na Chiny spadła fala krytyki, natomiast w żaden sposób nie wpłynęło to dla przykładu na odizolowanie Chin ze świata międzynarodowego. a później historia, no cóż. Chiny zostały członkiem Światowej Organizacji Handlu. Chiny, jak tylko to możliwe, próbowały skupywać, ściągać do siebie biznesy. Chiny były tym tanim rynkiem, do którego cały biznes przenosił się zachodni i przenosił produkcję w ramach maksymalizowania zysków. Chiny w końcu stały się tym państwem, które w sposób pośredni i bezpośredni zaczął, zaczął zabierać patenty z zachodu. Działo się to na zasadzie na przykład za chiński kapitał kupowano firmę na Zachodzie, która posiadała pewne patenty. Patenty zostały transportowane, transferowane do Chin. W ciągu na przykład roku czy dwóch budowano analogiczną linię produkcyjną. Zakład w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś tam w Europie, na przykład, można było w ten sposób zamknąć. W Stanach Zjednoczonych konkretnie, bo mówię tutaj o konkretnym jednym przypadku, można było zamknąć po zakończeniu warunków licencyjnych, natomiast technologia w ten sposób w sposób formalny, legalny była wytransferowana do Chin i nagle świat obudził się w sytuacji, w której Chiny nie produkowały już tanich gumowych, kauczukowych zabawek pokrytych ołowianą farbką tylko w której Chiny były, są światowym producentem panelów fotowoltanicznych, światowym potentatem w produkcji turbin do, do, do, do elektrowni wiatrowych. Światowym potentatem elektronicznym wystarczy zobaczyć chociażby jak kilkanaście lat temu Huawei, Huawei weszło, weszło, weszło, weszło na rynki światowe. I to Chiny zaczęły działać bardzo ostro w kontekście eksportu swoich towarów i usług. Co oczywiście nie wszystkim mogło się spodobać. No i ta epoka powoli dochodzi swego okresu, bo widzimy kolejne bariery na jej drodze się pojawiające, czyli prosperity, wolnego handlu już się skończyło kilka lat temu. Wolumeny handlowe na świecie od kilku lat spadają ilościowo, liczbowo i wartościowo to znajduje się oczywiście w transporcie międzynarodowym a ostatnio z powodu szoku koronawirusa wręcz to wszystko się załamało no i pytanie jest dobre co dalej optymiści mówią a to teraz odżyje, będzie V i jedziemy do góry dobre czasy wrócą i, i będzie wspaniale no to mam ach, do wszystkich bardzo poważną przestrogę że to załamanie to, to ono nie jest przypadkowe jego synchroniczny przebieg no, nasuwa pewne przypuszczenia geopolityczne o dużym zasięgu, kiedy w tym samym czasie pojawiają się poważne zmiany w działalności i w planach, no i w postawie strategicznej głównych mocarstw. No, a propos tej sytuacji napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, które wcale nie zmalało z powodu koronawirusa, ale gwałtownie się zaostrzyło. To wróży bardzo źle, jeżeli chodzi o powrót do normalności w handlu światowym, bo procesy renacjonalizacji, relokacji produkcji z Chin do krajów macierzystych, pochodzenia i do krajów trzecich, które są bardziej spolegliwe wobec Imperium Amerykańskiego, między innymi do Wietnamu, do krajów Azji Południowej, do, do Indii na przykład, do Malezji, są już poważnie zaawansowane. To są procesy zabierające miesiące, ale w tych działaniach uczestniczą także koncerny europejskie. Bo owszem, Volkswagen, BMW i inni Duzi producenci niemieccy ulokowali w Chinach swoje fabryki samochodów elektrycznych, ale z drugiej strony duże fabryki, na przykład Boscha w Chinach, wracają do domu. To znaczy wstrzymują swoje inwestycje w niektórych działach, które nie są konieczne, potrzebne jako kooperacja dla ich braci Niemców produkujących w Chinach swoje wyroby. I wracają na kontynent europejski. Jeszcze jedna sugestia z tego samego tygodnia, z wy... równolegle z wypowiedziami szefa dyplomacji amerykańskiej Mike'a Pompeo. To są, są gorące wiadomości z tych dni teraz. Na gorąco to się dzieje. Pani Krystyna Barley, wiceszefowa zastępczyni van der Leyen, czyli premiera Unii Europejskiej tak naprawdę powiedziała znamienne słowa w Parlamencie Europejskim, że musimy bronić naszej suwerenności gospodarczej przed zakusami wrażych sił, na przykład z Chin, które to wraże siły usiłują przejmować nasze kluczowe, technologiczne przedsiębiorstwa. Do tego, drodzy rodacy, nie możemy Europejczycy pozwol, dopuścić. Będziemy się bronić wszelkimi metodami, między innymi administracyjnymi. Czyli co? No, czyli zablokujemy inwestycje bezpośrednie chińskie na kontynencie europejskim. Nie we wszystkich branżach oczywiście, ale w tych, na których nam zależy. Będziemy robić dokładnie to samo, co robią Stany Zjednoczone. Czyli co? Czyli stosować szeroki protekcjonizm wobec chińskich prób dominacji na świecie. Bardzo ładne uzasadnienie, bardzo ładne wytłumaczenie, a mówiąc trywialnie, chodzi o wojnę handlową na kurczącym się rynku światowym. Który to trend już jest tak dalece zaawansowany, że już nikt nie, go, nie neguje, bo widać go gołymi oczami. To jest przyszłość następnych lat, a może nawet dekad, bo relokacja produkcji zajmie kilkadziesiąt miesięcy, kilka lat, i będzie to zjawisko trwałe. Fabryki powoli będą wygaszane w Chinach, będą uruchamiane gdzie indziej. Po prostu epoka radosnej produkcji made in China się skończyła. A dowodem na to są te właśnie deklaracje polityczne, które są yy, tak jakby podsumowaniem stanu rzeczy mającego miejsce, bo Niemcy się zaczynali wycofywać powoli, ostrożnie z Chin już dwa lata temu. To jest trend światowy po prostu. Niemcy są obecni na rynkach światowych jako wybitni eksporterzy. To jest największy, to jest lider eksportu europejskiego na świecie. Oni się biją na tych światowych rynkach z Amerykanami i widzą, co Amerykanie robią i wyciągają z tego wnioski. No tutaj w kontekście, patrząc na mapę świata w kontekście geopolitycznym, no trudno nie zauważyć, i nie przyznać racji tym tezą, że kto posiada w, swoim, w swojej garści i Europę, i Azję, ten tak naprawdę będzie dominować w świecie, a przynajmniej w tej części świata poza Amerykami, tak? więc Amerykanie tutaj słusznie wyczuli pismo nosem, wyczuli zagrożenie płynące ze strony obydwu potęg azjatyckich. Rosjanie chcieli stworzyć swoją Unię Euroazjatycką jako taki plan dominacji gospodarczej, jednak po pierwsze chętnych było za mało, po drugie ograniczałoby się to tak naprawdę tylko i wyłącznie do krajów do krajów byłego Związku Radzieckiego. No i nie było też tej, tego momentu, tego, tego, tego, tej siły przewodniej, która byłaby tutaj motorem napędowym. No bo jasno, owszem, można Europę zainteresować surowcami naturalnymi, gazem, ropą, ale tak naprawdę więcej, więcej, więcej Rosja mogła nie mieć do zaoferowania. Chiny z kolei, jako ta od trzech, czterech dekad, no trzech dekad właściwie Fabryka Świata, no tutaj i gigantyczne szlaki handlowe ciągnące się dla przykładu od chińskiego Wuhan. Mówię to w kontekście, jako że Wuhan jest tym bijącym przemysłowym sercem przemysłu chińskiego. Szlaki ciągnące się przez całą Azję i przechodzące albo przez Moskwę, albo drogą powiedzmy przez Iran i Turcję, Albo też szlakiem południowym, czyli przez Morze, przepraszam, przez Morze Chińskie, przez Ocean Indyjski, przez Morze Czerwone i w końcu przez Morze Śródziemne. No tutaj docelowo po prostu chodziło o zdobycie rynku europejskiego. O doprowadzenie na rynek europejski jak największej ilości szlaków, które miały być jednocześnie szlaka, szlakami handlowymi. Mowa tutaj o drogach, mowa tutaj o infrastrukturze kolejowej, mowa o rozbudowywaniu portów przeładunkowych czy portów docelowych, ale także mowa o rurociągach, o ropociągach o, oraz o gigantycznych przedsięwzięciach zwanych tak zwanych ekonomicznych korytarzach, ponieważ ten szlak... Miał nie iść bezpośrednio tylko i wyłącznie na Chinę, Europa, ale on miał mieć jeszcze całą masę różnego rodzaju odnóg. Tutaj Chińczycy przeznaczyli całkiem spore środki na to, ponieważ cały Belt and Road Initiative przygotowali 1 trylion dolarów, już uwzględniając nawet w to inflację. No, na ten moment wiemy, że spożytkowano, zużyto tak naprawdę w inwestycje bezpośrednio około 1 trzecią tych środków przeznaczonych. A jednym z najważniejszych elementów tutaj inwestycyjnych ma być specjalna strefa ekonomiczna, która ciągnie się od Taszkentu przez cały Pakistan, sięga Karachi i sięga dalej portu Gwadar, który jest na wybrzeżu, na wybrzeżu Pakistanu i tu właściwie tuż przy granicy z Iranem. Co dalej? Widzimy, widzimy po szlaku morskim po szlakach morskich jak rozciągają się jak rozciągają się plany Chińczyków no, jest tutaj powiedzmy pewna aberracja, anomalia ponieważ tutaj szlak dochodzi do Nowej Zelandii natomiast Nowa Zelandia podobno sama zainteresowała się inicjatywą na wszelki wypadek kraje ASEAN w większości wypadków z początku były wyraziły zainteresowanie ale ostatecznie zrezygnowały Natomiast aktualnie te szlaki idą przez Morze Żółte, przez Morze Wschodniochińskie, mijają ciśniny Malaka, czyli Singapur, ukierunkowane są m.in. na Indię oraz na Bangladesz, następnie Sri Lanka i porty zachodniej Afryki. Później przez ciśninę Aden, Morze Czerwone, Kanał Sueski sięgają Pireusu i następnie Morze Adriatyckie. I tutaj jest ciekawe, ponieważ na Morzu Adriatyckim Chińczycy, dla przykładu, inwestują całkiem spore fundusze w pięć portów europejskich. Na Morzu Adriatyckim jeden słoweński, jeden chorwacki, trzy włoskie, w tym właśnie port przeładunkowy Wenecja. Z kolei szlaki lądowe, no to tak naprawdę, już, już, już tak naprawdę skracając, to no główny szlak handlowy przechodzi przez Kazachstan i rozgałęzia się. Jedna część idzie przez Moskwę i dalej bezpośrednio na Europę Zachodnią, druga natomiast właśnie przez Iran, przez Turcję, przez Bałkany, przez Budapeszt, Czechy i przez Berlin. Więc sam projekt, swoim rozmiarem jest gigantyczny. Sam projekt angażuje gigantyczne fundusze. Dużą ilość firm jest pod względem, jeżeli by został doprowadzony do końca, to jest on dla Stanów Zjednoczonych, czy dla Europy poważnym zagrożeniem ekonomicznym i przez to również geopolitycznym. No Przyznam szczerze, że wydaje mi się, że przewodniczący Xi wziął ten projekt bardzo, bardzo poważnie do serca, ponieważ nie dość, nie dość, że jest on teraz przewodniczącym dożywotnio, to tak jakby był projekt jednej drogi, jednego pasa, stał się jego opus moderandi, jego IT fix, jego po prostu tym, dlaczego on żyje. No, my patrzymy na to z punktu widzenia tych szlaków transportowych i pewnie słusznie, ale to jest zaledwie część całego pomysłu, bo istnieje druga część, znacznie ciekawsza, takiego neokolonializmu chińskiego. Chińczycy się bardzo szybko uczą na wzorcach swoich byłych okupantów no i stosują te same metody w nowych wydaniach. Między innymi ta cała inicjatywa Belt and Road, czyli nowego jedwabnego szlaku w dużej mierze pokrywa sporą część Afryki z jej ogromnymi niedoborami infrastruktury, które to niedobory Chińczycy pracowicie zapełniają dostarczając swój kredyt dostarczając swoje know-how wykonawstwo swoje firmy budowlane i nawet zarządzanie tych przedsiębiorstw z, z, włącznie z ochroną 100% Chińczyków w obsadzie no i co potrzeba takiemu państwu afrykańskiemu no potrzeba wszystkiego no, drogi do morza, do, zbudować port zbudować sieć wodociągów, elektryfikacja, czyli stację uzatniania wody, całą sieć energetyczną, elektrownie i tak To wszystko trzeba zrobić. No i Trzeba zbudować kopalnie i drogi dojazdu, wyjazdu, rampy przeładunkowe tych surowców. No, można te surowce wydobyć z ziemi, bo tam jest ich całe bogactwo. No i co? No, wystarczy podpisać wieloletni kontrakt, koncesję na wydobycie tych zasobów, no bo niczego innego te państwa nie mają. Tak? No więc koncesję na 50 albo 100 lat. I tam jest taka klauzula, że gdyby coś się nie tam tych, w tych spłatach kredytu nie posypało, no to mamy zawsze e, zabezpieczenie na tych surowcach naturalnych pod ziemią. Tak? No, Chińczycy i tak je zaczynają wydobywać, więc no, to, ta firma chińska po prostu e, część sobie odbierze w naturze bo umowa jest taka, że my tutaj wydobywamy i tak dalej, pobudowaliśmy całą infrastrukturę w ramach projektu, no i tam tyle i tyle procent rocznie się należy tych spłaty rat kapitałowych, a duża z tego część jest spłacana w naturze, czyli w postaci dostaw tych surowców, tak, które się wydobywamy w ramach joint venture, tak, no ale wszystko jest zrobione uczciwie, no, wszystko się rozlicza i no i po kilkunastu latach się okazuje, że jak zwykle w takim projekcie nie doszacowano kosztów, tak? przeszacowano wpływy, no bo ceny surowców spadły. No i co się stało? No Kredyt się przewrócił, no i trzeba go renegocjować. I no, w ramach renegocjacji Chińczycy w tej swojej kopalni, którą mają dzisiaj w 50%, którą sami zbudowali na swój kredyt, prawda? no zdobywają teraz... Dożywotnią koncesję na wydobycie tych materiałów, które formalnie do tej pory należały do kraju gospodarza. No i właśnie o to chodziło w tym całym programie. Chińczycy przyjechali, zbudowali drogi dojazdowe, wyjazdowe, rafinerie, przetwórstwo tych surowców. Część z nich już wywieźli do siebie w ramach tej obustronnej współpracy, tak? No a później po kilkunastu latach, jak to wszystko się rozliczyło, no to zostali szczęśliwymi posiadaczami reszty złóż no i no, że się nie umierasz, bo Chiny potrzebują surowców naturalnych do swojej fabryki świata, prawda? No to właśnie sobie je zdobyli. No to taki scenariusz jest oczywiście oficjalnie, to tak się nie mówi, że to o to chodzi, no ale z planu praktycznego działania to tak wygląda, że to o to chodzi w dłuższej perspektywie, no i te drogi jedwabnego szlaku, zwłaszcza te odnogi afrykańskie, sądząc Poziomu zadłużenia niektórych krajów afrykańskich wobec Chin, no to będą służyły do ekstrakcji surowców naturalnych. Tak, nawiązując tutaj do, do, do, do sposobu działania Chińczyków, no to trzeba też zwrócić, zwrócić uwagę na to, jak rozkłada się dług krajów, które są tymi elementarnymi. Członkami, członkami całej inwestycji chińskiej. Pakistan, który ma bardzo dużą rolę w planach chińskich, mając dług w stosunku do PKB na poziomie 60 paru procent, okazuje się, że blisko 50% tego długu jest już należna Chin, Chinom. Laos, Laos, który jest państwem położonym pomiędzy Wietnamem, a, pomiędzy Wietnamem a, a, a, a Tajlandią i Kambodżą. Państwo tak naprawdę pod względem infrastrukturalnym wybitnie zacofane. Nie mające dostępu do morza przepływa przez nie tak naprawdę Mekong państwo górzyste. Znane tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że Amerykanie bombardowali podczas wojny wietnamskiej. Laos jest zainteresowany ciągnącą się przez swój kraj koleją szybkotorową. Koleją, której budowa zaangażuje środki równe połowie PKB tego kraju. To mówimy o tego typu właśnie inwestycjach. Świetnym przykładem i przykładem, który otworzył tak naprawdę oczy całemu światu były, były, były, były sytuacje na Sri Lance, gdzie to jest ta wyspa na południe od Indii, gdzie mm, Chińczycy budowali zarówno lotnisko, jak i port przeładunkowy, ponieważ okazało się, że koszta tego wzrosły. A lokalne władze nie były w stanie nawet już spłacać odsetek od kredytu zaciągniętego, tak ochoczo, zdecydowano się właśnie na leasing portu dla chińskiej firmy na 99 lat. Więc, więc, więc, no sytuacja piękna, natomiast dla, dla Chińczyków. Natomiast był to taki moment, który został bardzo, bardzo rozpowszechniony na świecie, ta informacja o tym, i Powiedzmy, ten świat zainteresowany całym projektem nagle się obudził. Zaraz, zaraz. Czy Chińczycy nie chcą właśnie nas neokolonialnie tutaj załatwić? Co ciekawe, ponieważ Chińczycy w pewnym momencie ostatnimi laty uświadomili sobie, że no nie są w stanie też samodzielnie pociągnąć całego ogromu tej inwestycji. Tak? Chińczykom udało się stworzyć coś takiego, to się nazywa Asian Infrastructure Investment Bank, w skrócie A, I, I, B. I co ciekawe, to jest międzynarodowy bank, międzynarodowy kapitał i z tego, co się orientuje, nawet pewien udział tutaj posiada strona polska. To jest bank, którego głównym zadaniem jest inwestowanie tak naprawdę całej inicjatywy drogi i pasa. Natomiast częścią, Zainteresowanym y, udziałowcem tego banku jest również strona indyjska. Tak, ta strona indyjska, która miota się pomiędzy neutralnością w konflikcie Pekin-Washington, a pomiędzy wspieraniem Amerykanów. Ta strona indyjska, która jeszcze w latach 50. walczyła z, India z Chińczykami w ramach korekty granic. To był konflikt, to był konflikt wojenny. Hindusi weszli w spółkę bankową z Pekinem. Co prawda sam cały, cały, cały projekt, cały projekt, cała inicjatywa pasa i drogi dotyka ich tylko częściowo, ponieważ tutaj przydałby się dostęp do hinduskich portów wyładunkowych. Ale następnie ten szlak opływa, opływa Indie i ląduje dalej w Pakistanie, w porcie, w porcie Gwadar. A o Pakistanie już wspomniałem wcześniej. Jest tutaj gigantyczny projekt infrastrukturalny całego, całego pasa inwestycji w Pakistanie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę też, że Indie i Pakistan mają zadawnione konflikty nie tylko o Kaszmir. Więc nagle okazuje się, że dwóch, dwóch przeciwników, czy nawet trzech przeciwników jest zainteresowanych tym samym projektem. Coś niesamowitego. Natomiast nagle okazało się, no ostatnimi laty, ostatnimi dwoma laty, okazało się, że ze względu na spowolnienia inwestycji, ze względu na y, problemy budowlane, ze względu na konieczność, y, na właśnie na, na ten negatywny PR, jaki, jaki inicjatywa dostała w świecie, chociażby na przykładzie właśnie Sri, Sri Lanki, y, Chińczycy zaczęli trochę inaczej podchodzi, podchodzić do rządów lokalnych. W niektórych przypadkach, jeżeli rząd lokalny ma problem ze spłatą odsetek od długu, no to Chińczycy już robią, powiedzmy, takie, mówiąc bardzo, bardzo nieformalnie, machną ręką na te parę naście czy parę dziesiąt milionów. Mówią: Eh, dobra, odpuścimy Wam. Więc percepcja też się zmienia. No, Chińczycy się uczą bardzo szybko, bo mają dobre sztaby zarządców. To są ludzie wykształceni na świecie w toczeniu wolnorynkowym, bo tak chińskie politbiuro ich na tym wolnym świecie usadowiło. Oni nie zgadują, jak to działa, bo to wiedzą po prostu. To są fachowcy światowi, i nie mają tutaj żadnych, żadnego fałszywego wstydu i skrupułów w swoich działaniach, no to widząc efekty, no po prostu elastycznie zmieniają swoją strategię. Ale to są oczywiście zmiany kosmetyczne, bo zasadnicze zręby tego planu pozostają niezmienne. No, wystarczy spojrzeć na mapę i widać, że ta bliska zażyłość Chin z Pakistanem to wynika między innymi dlatego, że Chińczycy są w nieustającym konflikcie demograficznym, politycznym i społecznym z Indiami. Po prostu stąd ta wielka przyjaźń i zbliżenie Chin z Pakistanem. To jest główny motor, tej współpracy bo problemów tutaj nie brakuje między innymi kwestia Ujgurów na przykład, kwestia praw człowieka w tej, tej mniejszości ujgurskiej, muzułmańskiej którą rząd pakistański musi bronić, że tak powiem z urzędu no musi, no bo to są ich bracia w wierze no ale gospodarcze zachęty i ten, ten jakby przymus wyższego rzędu zrobienia na złość Indiom i im koło pióra, obok nich poprowadzić duży szlak transportowy, który przyniesie im zyski merkantylne i polityczne, no, wygrywa z tym, z, z tym, z tym niesmakiem prawda, wobec dyktatury w Pekinie. No i tak to się właśnie toczy dziwnie no bo wielkie siły i wielkie prądy tu się ścierają no. rachunek ekonomiczny liczony w miliardach po prostu no, kieruje się własną logiką tam gdzie jest taniej, gdzie jest szybciej, gdzie jest lepiej no to tam się toczy tam się kieruje aktywność gospodarcza i te projekty chińskie z reguły są osadzone w realiach ekonomicznych to nie są projekty polityczne stricte to są projekty zarobkowe które mają racjonalne podstawy, rokują solidne zyski no i mają usadnienie wszelakie. Są sensowne po prostu z gruntu. Dopiero na wyższym piętrze Policbiuro Chińskie dokonuje selekcji i dobudowuje tam swoje cele polityczne, swojej ekspansji światowej. I zarządza tym wszystkim właśnie z górnego piętra, promując te rzeczy, które są dla nich korzystne w sensie polityki światowej, a hamując i jakby wygaszając, no bo wiecie, tu za drogo, a tutaj współpraca się nie klei, a tu żeśmy zorganizowali konferencję, no i nie doszliśmy do porozumienia. Tak, dyplomatycznie zawsze można to, nie obrażając nikogo, że tak powiem, wyprowadzić na manowce, gdzie nam się to nie będzie podobało, prawda? Więc ten, ten marketing tego zamierzenia jest bardzo trafny. To jest logiczne, to jest spójne, to się opłaca wszystkim uczestnikom, no i y, y, też wspiera tę te ideę świata wielobiegunowego, prawda? No bo Chińczycy nie są gorszym narodem od innych i na zasadzie równoprawnej współpracy współpracują z innymi, tak? Przy wspólnych projektach. To jest fair. Tutaj nie ma żadnego oszustwa. Dlaczego nam to zarzucacie? Przecież tutaj każdy wchodzi, kto chce, podpisuje umowy i, i je realizuje i wszyscy zarabiamy. No. No ale wiemy przecież, że tam jest jeszcze górne piętro tego politbiura, które nad tym wszystkim czuwa i, no i dosyć sprytnie planuje rozwój przyszłości KUS, mając na względzie głównie swój dobrobyt, czyli co? No czyli zbliżanie świata do centrum w Pekinie. No bo to, ten cały jedwabny szlak w nowym wydaniu jest niczym innym niż realizacją odwiecznego marzenia chińskiej dominacji, bo Chińczycy patrzą na świat dookoła i widzą siebie na wielkim kontynencie eurazjatyckim jako najwybitniejszą cywilizację, centrum tej całej Azji a dookoła jest dzicz, szlaka tutaj, cały ląd, ogromny kontynent aż do Lizbony, no i te morza światowe, oceany dookoła rozlane, zwłaszcza Pacyfik prawda, po jednej stronie, ale tam dalej jest Ocean Indyjski, a później dalej, gdzieś jeszcze daleko jest Ocean Atlantycki, prawda, to wszystko to są peryferie. My jesteśmy w środku tego świata i wszystkie drogi te, te, tych nowych szlaków no, wiodą koncentrycznie do nas. Bo to nasza cywilizacja jest tą główną, która w wieku XXI ma podbić świat. No, to jest zamierzenie zarówno patriotyczne w optyce chińskiej, jak i powiedziałbym zbawienne dla Chińczyków. No, Bo to jest taki szczytny cel, dla którego warto pracować i nawet umrzeć. prawda? To ma odzwierciedlenie również w mapach chińskich. Ponieważ jeżeli sprzyjrzymy się mapom chińskim, które, nie wiem, współczesnym mapom chińskim, które mamy w atlasach, no to Chiny znajdują się w centrum. Tak samo jak i tak samo jak dla nas Europejczyków. No tutaj wymówką jest południk Greenwich, tak? Czyli ten południk zerowy. Z kolei w czasach średniowiecznych Tą mapę świata rysowano tak, żeby to w centrum znajdowała się Jerozolima, tak? Więc tutaj mówimy o tym chinocentryzmie, który, który Chiny reprezentują. nie można, tutaj ich ich, ich, ich oskarżać. Jest to zrozumiałe. Natomiast, no... To racja, nie możemy przy tej całej sytuacji zapomnieć, że Chiny jako państwo, które są fabryką świata, zależy im po prostu na imporcie i na eksporcie. Yy, państwo komunistyczne, zarządzane centralnie, które ustanowiło taką, a nie inną politykę długofalową, yy, musi tak naprawdę walczyć o zrealizowanie tego projektu, ponieważ za dużo funduszy, za dużo środków, za dużo krwi, potu i łez, że sparafrazuję Churchilla, zostało w to już zainwestowane, prawda? Jak pokrzyżować szlaki Chińczykom? No, Amerykanie, dla przykładu. Yy... Posiadają flotę 11, no aktualnie 10, ponieważ jeden ze względu na pandemię koronawirusa został wyłączony, ale posiadają flotę 11 lotniskowców z grupą lotniskowców, czy, przepraszam, z grupą uderzeniową, czyli to jest całkiem, całkiem potężna siła, które tak naprawdę są w stanie działać czy zabezpieczać ciśniny morskie. Malaka, yy, nie, w Suez i tak dalej, i tak dalej. No Pytanie, czy, pytanie, czy druga strona yy, przypadkiem ich nie wyprzedzi, ponieważ Chińczycy na ten moment posiadają trzy lotniskowce. Jeden co prawda to taki złomek kupiony z Ukrainy i, i, i przerobiony na własne potrzeby, ale biorąc pod uwagę chiński przemysł, chiński przemysł, no to w ciągu najbliższej dekady tych lotniskowców będą o wiele więcej, mieli o wiele więcej. No i właśnie tu dochodzę do pewnego takiego sedna, ponieważ każdy dzień w tym momencie koronawirusa dotyka oczywiście wszystkich aspektów gospodarki światowej, wszystkich krajów, ale Chińczyków chyba najbardziej. Wszystkich eksporterów przede wszystkim, bo to ich, ich najbardziej boli kurczenie się światowego rynku i narastanie różnego rodzaju protekcjonizmów, które to będą ciągle... Ta główna fala jeszcze jest przed nami, zamykania granic. Tak, Naprawdę, bo ruch towarowy ciągle się odbywa, tylko ruch osobowy jest pozamykany. Ale już mamy tego przedsmak, już potrafimy sobie to wyobrazić, że no, granice wcale nie są takie otwarte, jak były kiedyś. I być może, nie chciałbym tego zobaczyć, ale jest to prawdopodobne, zobaczymy także zamknięcia granic dla towarów w postaci na przykład ograniczeń administracyjnych, różnych barier dodatkowych z różnymi uzasadnieniami. To mogą być uzasadnienia zdrowotne, ale mogą być kontyngenty na towary wrażliwe, tak zwane dla bezpieczeństwa państwa czy strategicznego. Tutaj mieliśmy przykłady ostatnio ćwiczone w postaci środków. Ochrony osobistej, czyli maseczki ochronne i różne produkty medyczne były przedmiotem hmm, po prostu administracyjnego zakazu wywozu albo wywozu. Głównie wywozu. A często je aresztowano w tranzycie, co miało miejsce na przykład z transportem humanitarnym maseczek do Włoch, które celnicy. Czescy zablokowali u siebie, no bo tam wylądował samolot i miał się przeładowywać, no i o, przyszli celnicy powiedzieli, nie, nie, to nie wolno, bo jest zakaz wywozu z Czech i jak już tutaj są, to zostaną w Czechach. A to była pomoc humanitarna. No i rozdzwoniły się telefony w ambasadzie i w onz cie i tak dalej, ale to, to, to, to, to również myśmy to przeżywali u siebie, bo tego typu Areszty zaszły między innymi lotnisków na Okęciu i we Wrocławiu. Były takie tymczasowe areszty, więc władze jak chcą, to potrafią być bardzo skuteczne nawet w swojej gorliwości bardziej niż przewiduje ustawa. <śmiech> <śmiech> na tym przykładzie widzimy, że to nie jest tak, że to granice znikły i to nic nie działa. No, co ma nie działać, to nie działa, ale, ale ograniczenia administracyjne i embargo i różne obostrzenia handlowe, mogą być prowadzone z nienacka, dosłownie z godziny na godzinę, a najpóźniej z dnia na dzień, no i zostać z nami na dłużej. Z powodu no, jakichś tam dominujących wymagań siły wyższej, prawda, obrony bezpieczeństwa narodowego i tego typu rzeczy chyba stoją przed nami. Chińczycy mogą na przykład ograniczyć, to już kilka razy próbowali, jak to w praktyce będzie działało, zastosowali limity i embarga na eksport metali ziem rzadkich od siebie, bo to jest główny producent światowy, niektórych grup tych bardzo specyficznych materiałów. Amerykanie testowali różnego rodzaju obostrzenia handlowe swojego eksportu do Chin, są bariery na inwestycje bezpośrednie, to już w całym świecie rozwiniętym, czyli w Ameryce i w Europie to ma miejsce, wobec inwestycji chińskich to jest bardzo uważnie badane. No i te nowe akwizycje, na przykład chińskie, europejskich portów i hubów transportowych, no też stoją pod znakiem zapytania. To, że oni kupili kilka portów, nad Morzem Śródziemnym z, z, z odnogami na, na, na Bałkany, to jest dla nas bardzo dobrze. Ja się z tego cieszę, bo to będzie miało ciąg dalszy do nas, bo my przecież budujemy tutaj w ramach tych europejskich korytarzy transportowych polskie, polską sieć autostrad i, i szybkiej kolei na południe. Ta, ta trasa była praktycznie od kilkudziesięciu lat w sensie handlowym martwa. No i teraz ma szansę ożyć przy współpracy z Chińczykami, na którą ja bardzo chętnie bym tu widział. Ale na drodze, jak mówię, mogą stanąć rozważania wyższej rangi właśnie tej dużej geopolityki, które na nieszczęście teraz w atmosferze koronawirusa się zarysowały z najwyższego piętra Komisji Europejskiej. Dlatego na to zwróciłem uwagę i to przekazuję na bieżąco, bo to nie jest przypadek, oni tam sobie nie gawożą, tak zupełnie bez sensu i bez składu, że Krystyna Barley coś tam pomknęła, bo jej przyszło do głowy. No tak się to nie odbywa. Ktoś Ktoś do niej wysłał maila, ktoś do niej zadzwonił i powiedział, jak ma być. No i tak będzie. No właśnie, w naszej części świata, czyli w projekcie Trójmorze made by America, dotychczas, znaczy zanim, zanim, zanim zainicjowano ideę Trójmorza, cały handel odbywał się w ruchu horyzontalnym, czyli w ruchu tak naprawdę wschód-zachód, w ruchu równoleżnikowym. Dopiero tak naprawdę inicjatywa Trójmorza dała poważny impuls do jakiegokolwiek rozwoju handlu na linii północ-południe, czyli na ruchu południkowym. Zaczyna powoli być budowana w tym celu infrastruktura. No Tutaj części starej Unii Europejskiej nie jest to do końca w smak, natomiast powiedzmy, że kości zostały rzucone i mogą się nie tylko dostosować, stać się częścią tego elementu. Natomiast zastanawiam mnie, co tak naprawdę Stany Zjednoczone, poza oczywiście użyciem na miękko i na twardo siły, miejmy nadzieję, że na twardo nigdy nie dojdzie, yy, oraz co Unia Europejska mogą zrobić, no bo Unia Europejska oczywiście tutaj ewentualne taryfy, cła, tym podobne, obostrzenia prawne dotyczące handlu międzynarodowego. No ale jakie powiedzmy miękkie środki działania mogą zastosować Amerykanie, żeby spowolnić albo zablokować inicjatywę pasa i drogi? Ponieważ jeśli chodzi o to o ten, o ten obszar kontynentalny, mam wrażenie, że tutaj tylko i wyłącznie wchodzi już w grę ewentualne nieformalne sponsorowanie jakiejkolwiek partyzantki i to w bardzo, bardzo białych rękawiczkach i poprzez, i poprzez całą masę pośredników. No tutaj mamy do czynienia z ruchami odśrodkowymi oczywiście w Afganistanie, w Pakistanie, w kilku republikach yy postsowieckich. Yy, lądowy szlak ma przechodzić przez yy Bliski Wschód, ma przechodzić przez yy tureckie tereny, które zamieszkane są przez Kurdów, więc tutaj tak naprawdę pole, pole możliwości jest niesamowite. Natomiast myślę, że inną opcją dla Amerykanów byłyby próby ewentualnie wytrażania jakichś, pro, jakichś programów inwestycyjnych dla tych krajów, które wyraziły zainteresowanie inicjatywą chińską, czyli po prostu kontrpropozycji załóżmy. Amerykań Chińczycy proponują Wam takie i takie inwestycje wartości X, no to my Wam zaproponujemy takie i takie inwestycje wartości X plus tyle i tyle. Z tym, że pytanie, czy w aktualnej sytuacji, oczywiście mam na myśli koronawirusa, mam na myśli strefy wpływów, czy jest szansa, żeby mówić dla przykładu o wejściu Amerykanów do tradycyjnie yy, rosyjskiej strefy wpływów. Chyba nie bardzo. Oni to już przewidzieli wcześniej, bo hmm, robią to parametrycznie przy użyciu swojej waluty, bo przecież to całe ożywienie po tak zwanym wielkim kryzysie z roku 2008, czyli z, hmm, sprzed ponad 10 lat, odbyło się hmm, w ogromnej mierze z użyciem nowo drukowanego dolara, czyli nowych kredytów, które obecnie są spłacane z coraz większym trudem. No i rynki wschodzące generalnie cierpią na syndrom drżającego dolara, który w oparach koronawirusa jest bardzo ciężki i jego stan się pogarsza bardzo szybko no bo jak maluje, maleje aktywność gospodarcza wszelaka to oczywiście te kłopoty się zwielokrotniają i tu przykład Ameryki Łacińskiej przyspawanej do dolara na, na stałe w postaci kłopotów gospodarczych wielu krajów to już było te, te waluty lokalne Ameryki Południowej poleciały w dół, ale teraz jest drugi etap Możliwości już z ostatnich dwóch tygodni wiadomości zmiany rewizji standingu finansowego, wiarygodności finansowej największych gospodarek Ameryki Południowej, czyli Brazylii i Meksyku. To są ogromne gospodarki w sensie globalnym już, czyli mieszczą się w pierwszej dziesiątce i same w sobie te dwa kraje no, dominują w Ameryce Południowej, stanowiąc też już dominantę światową. Więc kryzys finansowy, który by je dotknął, a to już jest bardzo realne, nieodległej przyszłości, no po prostu spowoduje lafinę na całym kontynencie. No i co wtedy? No, będzie ciąg dalszy kryzysu dolarowego. E, ten, nie wiadomo, kto, kto pierwszy pęknie. Tak? Argentyna wiadomo, że jest pierwsza, że tak powiem już tradycyjnie, więc ona już to zrobiła. No to już mamy to załatwione, ale co dalej? No i dalej nie będzie dużo lepiej. Najpierw, jak mówią fachowcy, musi być trochę gorzej, żeby kiedyś było lepiej. No, to tak a propos amerykańskiego planu na przyszłość i na zagrożenie chińskie, oni to mają, że tak powiem, wdrukowane w genotyp swojego, swojej bankowości światowej. Mhm. Kiedy przychodzi recesja, no to, to tak jak z poborcą podatkowym, tak, i z komornikiem. On przychodzi, no i żąda natychmiastowej regulacji, tak, mhm. zadłużenia. No no i wtedy jest rachunek sumienia pospieszny i, no i za ułamek wartości jest handel, że tak powiem na, na pniu, się sprzedaje wszystko no i wtedy jest nowe otwarcie tak to wygląda i to się właśnie zapowiada w najchodzącej przyszłości ten rachunek sumienia czyli seria upadłości seria przewłaszczeń i tak dalej e, w takiej atmosferze ten dolar wciąż dominujący na świecie schodzi powoli ze sceny a na jego miejsce chce wejść ten aspirujący Yuan Chiński ze swoimi inicjatywami gospodarczymi no i oczywiście one nie upadną i będą dalej egzystować będą dalej się rozwijać, bo mają sensowne podstawy gospodarcze, ale nie odbędzie się to bez zawirowań już abstrahując od tych partyzanckich problemów w Azji, gdzie tych ognisk zapalnych po drodze jest sporo i każde z nich można w, dosyć szybko rozpalić, kiedy zajdzie potrzeba. To nawet tego w epoce koronawirusa nie trzeba, bo mamy światową recesję jak na, na 15 fojerek, mm -hmm. <laughs> więc dolar i tak jest królem niekwestionowanym, więc Amerykanie dzisiaj niespecjalnie się martwią tymi łanami, i planami Chińczyków za 10 lat. No tak. Dochodzimy do sytuacji, w której tak naprawdę ekonomiści z całego świata zastanawiają się taki żarcik, jak będzie wyglądać odbicie. No i tutaj wzorow wspomniał w pewnym momencie o literze V, czyli ostro w dół i ostro w górę. Inną opcją jest opcja U, czyli z pewnym, pewnym takim, pewnym krótszym dołkiem i dopiero odbicie. Mam wrażenie jednak, że my obydwoje jesteśmy zwolennikami tutaj opcji, a czy zwolennikami. Niestety, ale wierzymy w opcję L, prawda? Z no to może i długo w poziomie. Może powiedzmy to bardziej dyplomatycznie, że to nie jest U, tylko U. O, dokładnie. No więc takie wydłużone U, które z naszej z perspektywy krótkotrwałej będzie wyglądać jak L, no spowoduje tak naprawdę, że Chińczycy również będą mieli przykręcony kranik z yuanami. Innymi słowy, nie będą w stanie finansować inicjatywy PRI, czyli tego swojego pasa. tak? Zależy to oczywiście wszystko od tego, od tego czy nastąpi wybicie, jak będzie wyglądać sytuacja. Natomiast no, my wierzymy w sytuację recesyjną, głęboko recesyjną. I tak naprawdę okazuje się, że COVID-19 zrobił to, co pół dekady czy dekada amerykańskiej dyplomacji Yy, białej, czarnej i szarej nie dała rady zrobić, czyli powstrzymała ten projekt. Czyli powstrzymał ten projekt. No on nie zostanie zamrożony na zawsze. Yy, bo bo no, będzie się jakoś tam miejscami rozwijał, ale jego postępy no, będą yy, następowały z dużymi trudnościami. Z różnorakich powodów, między innymi dlatego, że tak zwani beneficjenci no po prostu nagle z, z, z, zobaczą śmierć przed, przed oczami. No i to wtedy będą ważniejsze sprawy niż jakieś tam inwestycje w przyszłość. Proszę Pana, jak wszyscy siedzą w domu i, i, i są cięcia budżetowe i wielkie problemy gospodarcze, to nikt nie myśli o inwestycjach. A, że tam za 10 lat coś tam będzie działało. On mi to takie bzdury opowiadasz. Teraz to jest stan wojenny i musimy ratować to, co jest do uratowania. Ja to oczywiście troszeczkę mówię przesadnie, nie? To jest w takim tonie żartobliwym, ale, ale to nie są żarty. To naprawdę nie są żarty i ta gra jest na poważnie toczona przez poważnych ludzi, liczona w poważnych kwotach. Tam są rzeczy liczone w dwunastu i nawet piętnastu zerach, więc no, wypadałoby też się nad tym poważnie zastanowić, tak koncepcyjnie, co to kurde wszystko znaczy. Mhm. Bo to tak, tak niby taka, wie, wie pan to dopust burzy, bo to taka, taki kataklizm wielki i tak dalej. No ale takie te działania dookoła nie są jakieś takie bardzo synchroniczne, skoordynowane w mediach i w tej propagandzie Światowej Organizacji Zdrowia i te działania tych wszystkich z tych instytutów zdrowia i ten Bill Gates, który nagle wychynał jak diabeł z pudełka i lata z tymi szczepionkami po świecie, już ma rozwiązanie wszystkiego, ale wiesz, o, dopóki tutaj nie opracujemy szczepionki, to nikomu nie wolno wychodzić z domu. A jeżeli już, to z legitymacją i to cyfrową i taką komputerową, żeby było wiadomo, że jest zaszczepiony razem z przem. No to... No to chyba tu nie ma przypadków. A jak potem się jeszcze okazuje, że on razem z Fauci, z tym szefem amerykańskim Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, oni od kilkunastu lat współpracują nad promocją szczepionek i zapłacili parę milionów we dwóch. Mówię serio, bo no to są dowody księgowe. Niespełna 4 miliony kilka lat temu przelewów na badania koronawirusa w Wuhan. No to, kochany, to grubo jest szyte. Ale oczywiście to temat sam w sobie, więc nie będziemy go dalej rozwijać. Tak jest. Na ten moment myślę, że możemy zakończyć. Godzina i paręnaście minut nam minęły. A za tydzień, zgodnie z zapowiedzią, zmierzymy się z dwoma datami, czyli 2025 i 2049 czy 2050. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Zobaczymy... no zaokrąglimy to. Zobaczymy, czy komunistyczne władze chińskie, których, szczerze mówiąc, myślę, że obydwoje nie znosimy, yy, czy, czy, czy, czy będą w stanie dotrzymać obietnic danych społeczeństwu w zaistniałej sytuacji? W latach mojego dziecięstwa było takie pożekadło. Za Chiny ludowe. I ono chyba nadal jest aktualne. Mhm. Ale o tym przekonamy się za tydzień. Dziękujemy.